Teraz odpowiedzieć na pytanie, co składało się na średniowieczną historiografię. Średniowieczna historiografia obejmowała nie tylko różnego rodzaju kroniki, ale także roczniki i zapiski na marginesach kalendarzy. Musimy pamiętać, że polskie kroniki średniowieczne były pisane po łacinie. Różna była ich wartość historyczna, zawierały bowiem elementy fikcji. Najczęściej też miały charakter panegiryczny, czyli pochwalny, Autor pierwszej kroniki, Gal Anonim, był prawdopodobnie mnichem francuskim, który przybył do Polski z Węgier i przebywał na dworze Bolesława Krzywołustego. Jego kronika składa się trzech części. Pierwsza obejmuje dzieje Polski od czasów najdawniejszych do panowania Bolesława Krzywołustego. Druga i trzecia opisują czasy panowania Bolesława Krzywoustego w swoim dziele Gal nakreślił portrety dwóch władców Chrobrego i Krzywoustego. Portret drugiego z nich, Bolesława Chrobrego, odpowiada znanym na zachodzie portretom władców. Kronikarz przedstawia go jako króla kochanego przez naród, sprawiedliwego i wspaniałomyślnego, znakomitego gospodarza. Jest to kolejny przykład Parenezy. Gal dostarcza nam jeszcze jeden Osobowy wzór średniowiecza, wzór władcy, króla. Do walorów literackich dzieła należy niewątpliwie zastosowanie w fragmentach rymowanej prozy, co odpowiadało średniowiecznej manierze stylistycznej. Niewielką wartość historyczną miała XIII-wieczna kronika Wincentego Kadłupa. Nieznośnie zaciążył na niej dydaktyzm i dlatego nie można traktować jej jako źródła historycznego, ale jako zbiór legend z przeszłości Polski. Z wyniki mistrza Wincentego pochodzi na przykład opowieść o królu popielu zjedzonym przez myszy oraz o Wandzie, co Niemca nie chciała. Pierwszym naukowym dziełem historycznym jest historia Polski Jana Długosza z XV wieku. Długosz przyjął postawę badacza dziejów. Z jego opisu bitwy pod Grunwaldem opartego na relacjach uczestników korzystał Henryk Sienkiewicz przy pisaniu Krzyżaków. Jakimi eposami rycerskimi może poszczycić się literatura europejska? Niezwykłych emocji i przeżyć dostarczały średniowiecznym czytelnikom opowieści o czynach rycerzy, tak zwane eposy rycerskie. Wyrosły one na gruncie średniowiecznej kultury rycerskiej. Eposy rycerskie zawierały w sobie wiele elementów fantastyki. Bohaterami tych dzieł byli dzielni rycerze walczący z potworami, poczwarami, smokami. Odznaczali się przy tym nie tylko męstwem, ale godnością i poczuciem honoru. We Francji Powstały pieśni o czynach rycerzy, tak zwane chanson de gest. Należał do nich cykl opowieści o Karolu Wielkim i jego dwunastu paladynach, wojewodach. Z tego cyklu wywodzi się słynna pieśń o Rolandzie. Jest to lacja z wyprawy Karola Wielkiego do Hiszpanii, zajętej przez niewiernych Saracenów. W poemacie opisane zostało zwycięstwo nad poganami i klęska tylnej straży królewskiej, zaatakowanej niespodziewanie przez Saracenów Straż usłaniająca odwrót wojsk Karola Wielkiego Została zabita A w walce zginął kwiat rycerstwa Wydarzenie to Odnotowane w jednej z kronik Fantazja ludzka rozbudowała w barwną opowieść Pieśń o Rolandzie Można zaliczyć również Do literatury Parenetycznej Roland wykreowany został Na ideał rycerza Jest wierności swemu władcy ma uznanie i autorytet Kocha Boga i ojczyznę Do epiki rycerskiej Należały bretońskie historie O królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu W Niemczech powstał cykl O karłach Nibelungach I dzielnym rycerzu Parsiwalu. W Hiszpanii cykl piśni o cydzie Kultura słowiańska Może poszczycić się staroruskim Eposem rycerskim Słowo o wyprawie Igora Czy istniały w średniowieczu wieczu Utwory miłosne? Choćby z lektury Krzyżaków wiemy, że rycerze średniowiecza otaczali kobietę ogromnym kultem. W XII wieku na południu Francji rozwinęła się liryka miłosna. Tworzyli ją wędrowni śpiewacy, trubadurzy. Na życzenie rycerzy, którzy chcieli dać wyraz w uwielbieniu dla wybranki serca, składali pieśni miłosne. Liryka ta miała ścisły związek z kulturą rycerską – Uczucia wyrażała w sposób konwencjonalny. Każda opiewana dama była najpiękniejsza, najcnotliwsza, najbardziej wyrozumiała, najpowabniejsza. Warto dodać, że mniej sztuczne i kurtuazyjne wyznania miłosne upowszechniali wędrowni łotrzykowie, waganci. Trzeba również pamiętać, że średniowiecze wydało jedną z najpiękniejszych w literaturze światowej historię miłosną dzieje Tristana i Izoldy. Jakie inne utwory średniowieczne zachowały się w literaturze polskiej? Z XV wieku pochodzi utwór uznawany za arcydzieło polskiej liryki średniowiecznej. Lament świętokrzyski. Zaginiony rękopis należał do biblioteki klasztoru Świętego Krzyża, skąd pochodzi tytuł. Utwór zalicza się do liryki lamentacyjnej. Wyraża skargę i ból cierpiącej matki, opakującej ukrzyżowanego syna. Obfituje w liczne apostrofy do syna, Anioła Gabriela Aby nigdy nie musiały patrzeć na męczeństwo swoich dzieci Motyw matki bolejącej pod krzyżem Został upochniony za sprawą słynnej pieśni łacińskiej Stabat Mater Doloroza Stała matka boleściwa Znanej również szeroko w Polsce Warto podkreślić, że mnolog matki boskiej Z lamentu świętokrzyskiego Posiada głęboko ludzki wymiar Wyraża solidarność ze wszystkimi cierpiącymi matkami Motyw Stabat Mater był wielokrotnie przeważany w literaturze, malarstwie i muzyce, także w epokach późniejszych. Zapoznajmy się teraz ze średniowiecznymi utworami okolicznościowymi. Jedną z najbardziej upowszechnionych form wypowiedzi literackiej był dialog. Jest on podstawą XV-wiecznego utworu Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Utwór ten zawiera elementy religijne i świeckie. Do religijnych należy zasada Memento Mori oraz sam obraz śmierci związany z malarstwem z kręgu zwanego Tańca Śmierci Jednocześnie bez trudu odnajdujemy w utworze elementy zwiastujące już nową epokę Polikarpus boi się śmierci, chce przed nią, ciec jest głęboko przywiązany do życia Nie jest mu też obojętne co się w tym życiu dzieje Odważnie krytykuje żyjące w dostatku duchowieństwo, rozpustne niewiasty i sędziów serujących niesprawiedliwe wyroki. Świecki charakter ma też wiersz słoty o zachowaniu się przy stole. Autor wiersza, nieznany bliżej szlachcic, zrał uwagi dotyczące właściwego zachowania się przy stole, tworząc swoisty, średniowieczny poradnik Savoir Vivre. Inne utwory XV-wieczne w języku polskim poruszały konflikty stanowe i religijne, np satyra na leniwych chłopów Czy pieśni o Wiklewie? Czy w średniowieczu istniał teatr? Osobliwością kultury i literatury średniowiecznej były istniejące w oce formy teatralne. W omawianej epoce nie istniał teatr instytucjonalny. Przedstawienia teatralne miały charakter... Okazjonalne. Autorami sztuk składających się ze scenek byli bakałarze, klerycy. Aktorami natomiast żacy, zakonnicy albo mieszkańcy miasta. Przedstawienia początkowo odbywały się na placach przykościelnych, później na rynku w centralnym punkcie miasta. Wystawiano misteria, mirakle i moralitety. Czym były misteria? Misteria by to utwory dramatyczne o tematyce religijnej, związane ze świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia Polskie Misterium pod tytułem Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim napisane przez Mikołaja z a wystawione przez Kazimierza Dejmka w Teatrze Narodowym w Warszawie cieszyło się dużym powodzeniem nie tylko w Polsce ale w innych krajach Europy Jakie utwory zaliczamy do Mirakli i Moralitetów? Mirakle są formą dramatyczną przedstawiającą obrazy z życia Matki Boskiej i świętych. Moralitety natomiast umieścić można na pograniczu sztuki religijnej i świeckiej. Ukazywały walkę dobra ze złem, posługując się alegorią. Alegoria polegała na obrazowym przedstawieniu pojęć. Między przedstawieniami wystawiano tak zwane intermedia, czyli występki dramatyczne zawierające dużą dozę ludowego, rubasznego humoru. W podsumowaniu wiadomości o epoce średniowiecza Trzeba jeszcze raz podkreślić niewłaściwość określa mroczne wieki średniowiecza. Dzieła sztuki tej epoki świadczą o ogromnej wiedzy i wrażliwości estetycznej twórców. Piśmiennictwo średniowieczne natomiast wyrażało nie tylko tęsknoty mistyczne, religijne. W nurcie świeckim było odbiciem kultury rycerskiej i dowodem tego, że również ludzie tej rzekomo mrocznej epoki pragnęli rozrywki baśni, fantazji. Nie stronili od satyry i wesołości. A Ażanie o średniowieczu, zamknijmy interpretacją wiersza Stanisława Grochowiaka Święty Szymon Słupnik. Po przeczytaniu wierszy widzimy, że współczesny poeta nie akceptuje postawy ascetyczno-kontemplacyjnej. Do postawy życiowej świętego odnosi się z ironią. Świadczy o tym dobór wyrazów, na przykład Powołał go pan na słup. Powołał go Pan, by piał, by trwał. A świętego przeciwstawia cierpienia chłopaka i dziewczyny. Podmiot liryczny uważa, że postawa świętego jest postawą biernej izolacji. Znacznie bliższe jest mu postępowanie chłopca i dziewczyny, którzy zginęli dlatego, że wyznawali inne poglądy, przeciwstawiali się obowiązującym prawom. Podmiot liryczny buntuje się przeciwko bierności, nie akceptuje cierpienia, uznaje tolerancję walczy o ludzką indywidualność. Epoka odrodzenia, zwana również renesansem, trwała w Europie od XIV do XVI wieku. Do Polski tendencje odrodzeniowe dotarły nieco później, i trwanie polskiego renesansu umownie zamykamy w dwusetleciu. Od połowy XV do połowy XVII wieku. Epoka ta skontrowała wiele zjawisk, objawień i zdarzeń artystycznych, intelektualnych i naukowych. Historycznym znaczeniem było odkrycie i ustalenie systemu heliocentrycznego z Mikołaja Kopernika. Gdzie pojawiły się pierwsze symptomy nowego myślenia? Kolebką odrodzenia były Włochy, do wielkiej potęgi doszły włoskie miasta państwa, wzbogacone na wyprawach krzyżowych i handlu ze wschodem, tak zwanym handlu lewantyńskim. Bogate mieszczaństwo, konkurując ze szlachtą, zaczęło otaczać się zbytkiem. Dzięki zasobom pieniężnym miało możliwość zaniałania nauki, kultury i sztuki. Szybko upowszechniła się instytucja mecenatu, to jest opieki nad wybitnymi twórcami. Działalność taką prowadzili na przykład dyceusze we Florencji. Instytucja mecenatu rozwinęła się także w Polsce. Rosnąca potęga wielu państw zdecydowała o wzmocnieniu władzy świeckiej i wzmogła poczucie wartości i odrębności narodowej. Pozwoliła także na skupienie uwagi wokół spraw doczesnych, społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych. W jaki sposób wpłynęło to na zmianę światopoglądu ludzi, Nastąpiła stopniowa rezygnacja z postawy teocentrycznej, uznającej za najistotniejsze istnienie Boga. Coraz bardziej upowszechniał się antropocentryzm, stawiający w centrum zainteresowania człowieka. Zapamiętajmy, że epoka odrodzenia przyniosła wzrost zainteresowania kulturą antyczną, grecką i rzymską. Zainteresowanie to spotęgowane zostało naśleniem emigracji greckiej we Włoszech po zdobyciu przez Turków Konstantynopola w 1453 roku. Trzeba także zapamiętać, że na epokę odrodzenia wielki wpływ wywarły dwa podstawowe prądy umysłowe epoki. Humanizm i reformacja. Czym był humanizm? Nazwa humanizm pochodzi od łacińskiego przymiotnika humanus, znaczy ludzki. Prąd ten upowszechnił się wśród intelektualistów włoskich, którzy główili wszechstronne zainteresowanie człowiekiem. Jako myśl przewodnią swoich działań, przyjęli oni słowa, zaczerpnięte z wiersza rzymskiego poety Terencjusza. Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Humaniści propagowali wszechstronne, harmonijne formowanie osobowości oraz twórczych zdolności człowieka. Ich ideałem był homo universalis, czyli człowiek uniwersalny, o szerokich horyzontach umysłowych i rozległych zainteresowaniach. A czym była reformacja? Najogólniej biorąc był to prąd religijno-społeczny, jaki ogarnął Europę. Reformatorzy religijni, tacy jak czeski profesor teologii Jan Hus, Niemiec Marcin Luther, czy francuski reformator Jan Kalwin, Głosili poglądy w wielu punktach sprzeczne z nauką Kościoła. Nie cofali się nawet przed kwestionowaniem dogmatów religijnych i polityki wyznaniowej papiestwa. Ten ruch reformacyjny był ukoronowaniem wcześniejszych kryzysów istniejących w Kościele. Reformacja wywołała w Europie ostre konflikty religijne. Jakie więc znaczenie miały ruchy reformacyjne? Reformacja wyzwoliła niewątpliwie myśl ludzką. Spowodowała głoszenie niczym nieskrępowanych poglądów w sprawach religii i wiary. Podważyła autorytet polityczny i moralny kościoła i papiestwa. Rozbiła wyznaniową wspólnotę europejską. Łącząc wiernych przeciwko katolicko-papieskiej hierarchii kościelnej i głosząc zasady ewangelicznej równości, sprzyjała ruchom społecznym i narodowym. Ruchy reformacyjne płynęły na wymianę myśli i poglądów. Reformacja przyczyniła się także do rozwoju piśmiennictwa w językach narodowych. Warto dodać, że wielu reformatorów, w tym Hus i Luther, tłumaczyli Biblię na języki ojczyste. Co wiemy o sztuce epoki renesansu? Twórcy renesansowi, w przeciwieństwie do artystów średniowiecznych, nie pozostawali anonimowi. A co więcej, sława doczesna i pośmiertna były dla nich bardzo ważne. Sztukę renesansową kształtowali genialni artyści, nierzadko wędrujący po całej Europie. We Włoszech tworzył jeden z największych geniuszy epoki Leonardo da Vinci. Był on lekarzem, blażem, urbanistą, konstruktorem łodzi podwodnych i machin latających. Utrwalony na jego obrazie słynny uśmiech Monelizy zdaje się wyrażać niezgłębią tajemnicę wszechświata. Powinniśmy również zapamiętać nazwisko malarza i największego rzeźbiarza wszechczasów Michała Anioła Buonarotti, twórcy Piety oraz posągów Mojżesza i Dawida. Na uwagę zasługuje też malarz i rytownik niemiecki Albrecht Dürer oraz twórca realistycznego malarstwa holenderskiego Piotr Bruegel. Sztuka renesansu odzwierciedlała ideę epoki. Cechowała ją harmonia, spokój, piękno osiągane poprzez zastosowanie określonych miar i proporcji wzorowanych na dziełach antycznych. Jak rozwijała się literatura? Za prekursorów literackiego odrodzenia uznano trzech włoskich twórców. Byli to Dante Alighieri, Franciszek Petrarka i Jan Boccaccio. Tworzyli oni w języku włoskim, czyli w języku narodowym. Dante uzyskał nieśmiertelność jako autor boskiej komedii. Dzieła składającego się z trzech części. Piekło, czyściec, raj. W pierwszej z nich poeta przedstawił dziewięć kręgów piekła w których umieścił między innymi swych przeciwników politycznych. Wizja mąk piekielnych przypomina średniowieczną maksymę pamięt o śmierci. Po czyśćcu oprowadza dantego rzymski poeta Wergiliusz, a po raju ukochana Beatrycze. Są to elementy renesansowe dzieła. Boska komedia miała charakter metaforyczny. Ukazywała wznoszenie się człowieka z upadku i grzechu do doskonałości. Warto zaznaczyć, że Dante napisał utwór tercynami, czyli strofami trzywierszowymi. Petrarka słynął jako twórca 350 sonetów miłosnych do laury. Stanowią one studium ludzkich uczuć miłosnych. Petrarka upowszechał sonet w literaturze nowożytnej. Współczesny polski satyryk Marian Załucki żartobliwie stwierdza Ileż literatura poniosła by straty Gdyby Petrarka z Laurą był żonaty. Typowo renesansową pogodę ducha i radość życia zawarł w swoich nowych Jan Boccaccio. Zgromadził je w zbiorze pod tytułem De Cameron. Nowele, pełne optymistycznych i zarazem humorystycznych historyjek, opowiadane są przez towarzystwo, które schroniło się przed zarazą w willi na przedmieściu Florencji. Omawiając literaturę renesansu, nie można pomnieć o Williamie Szekspirze, największym angielskim dramaturgu. Zabitnym myślicielem epoki był holender Eras Rotterdamu. W dziele pochwała głupoty odważnie krytykował wszelkie przejawy ciemnoty, fanatyzmu i zacofania. W utworze o charakterze ulicystycznym zatytułowanym Skarga Pokoju, zaprezentował swoje przekonania pacyfistyczne opowiadając się za pokojowym porozumieniem narodów Europy, W pamięci potomnych utrwalił się także bohater powieści hiszpańskiego pisarza Miguela Cervantesa, Don Quixote z La Mamby. Niepoprawny idealista walczący z wiatrakami, stał się symbolem szlachetnych ludzkich zmagań z losem i nieprawościami tego świata. Kiedy powiew nowego myślenia i nowej kultury, Dotarł do Polski. Pierwsze echa humanizmu pojawiły się w Polsce już w drugiej połowie XV wieku, między innymi dzięki podróżom dyplomatów polskich do Włoch. Wzrost znaczenia Akademii Krakowskiej i napływ do Krakowa studentów innych nacji spowodował intensywne ożywienie życia umysłowego. Prekursorami humanizmu byli poeci łacińscy, Włoch Kalimach oraz niemiec Konrad Celtes. Ten ostatni Założył literackie stowarzyszenie nadwiślańskie, nadobnych instytucji działających na terenie Europy. Pierwszymi mecenasami byli m.in. biskupi Grzegorz Soka i Andrzej Krzycki. To właśnie możnym mecenasom zawdzięczał wykształcenie i możliwość rozwijania talentu syn ubogiego chłopa, Klemens Janicki. Za łacińską twórczość odznaczony został przez papieża wieńcem laurowym, a potomnym Przekazał między innymi elegię, osobie samym do potności. W drugiej połowie XV wieku zaczęła rozwijać się polska myśl polityczna, której kontynuatorem będzie Andrzej Frycz-Mudrzecki. Jakie poglądy głosili pierwsi polscy myśliciele polityczni. Rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic, autor kilku traktatów politycznych, zasłynął w Europie z mowy wygłoszonej przed papieżem. Potępił wszelkie sposoby nawracania mieczem na wiarę chrześcijańską, czyniąc aluzję do krzyżaków popieranych przez piestwo. Z kolei magnat wielkopolski Jan Ostroruk napisał Memoriał w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej. Opowiadał się w nim za ograniczeniem wpływ duchowieństwa na rządy w państwie, co miało związek ze wzmocnieniem władzy królewskiej. Proponował także szereg reform administracyjnych, między innymi zmianę systemu mar i wak, A kto jeszcze odegrał prekursorską rolę w krzewieniu humanizmu w Polsce? Prekursorami odrodzenia w Polsce byli także pisarze mieszczańscy. Biernat z Lublina i Jan Skoszyczek. Jako pierwsi odważnie zaczęli pisać po polsku. Przyswoili polskim czytelnikom postacie ludowych mędrców marchołta i Sowizdrzała. Bajki jezopowe Biernata z Lublina Zawierały obok dużej dawki renesansowego humoru krytykę niektórych zjawisk społecznych i obyczajowych. Na przełomie wieków XV i XVI zaczęły powstawać w Krakowie pierwsze oficyny drukarskie. W tym zakresie szczególnie zasłużyli się dla kultury polskiej Jan Haller, Frungler, Hieronim Wietor. Drukarze upowszechniali w Polsce dzieła europejskie, przyczyniali się do popularyzacji polskich autorów, a przede wszystkim ujemnicili system polskiej Ortografii. Czy w Polsce rozwinęła się reformacja? Niepokoje wyznaniowe w Polsce nie doprowadziły do ostrych konfliktów. Polska pod rządami Jagiellonów może poszczycić się piękną ideą tolerancji religijnej. Byliśmy państwem bez stosów. Szlachta skłaniała się w stronę karwinizmu, Luteranizm natomiast cieszy się popularnością wśród mieszczaństwa. Jakie poglądy głosili Arianie? Bracia polscy, czyli Arianie, powstali z rozłamu w obozie kalwińskim. Odrzucali o dogmat Trójcy Świętej jako sprzeczny z zasadami rozumu. Boskość Jezusa uznawali dopiero od momentu zmartwychwstania. Dlatego nazywano ich chrystianami lub antytrynitarzami. Krytykowali tradycje kościelne, głosząc nawrót do Biblii, czystego źródła wiary. Wprowadzili odmienne praktyki religijne, na przykład chrzest dorosłych przez zanurzenie w wodzie. Głosząc ewangeliczne zasady ubóstwa sprawiedliwości i pokoju, arianie przeciwstawiali się wojno. Na znak protestu nosili przy boku drewniane miecze. Wielu arian rozdało majątki biednym. Potępiali również poddaństwo chłopów, przez co narazili się szlacie i pod jej presją stopniowo liberalizowali swoje poglądy. Ośrodki kulturalne stworzone przez braci polskich osiągnęły poziom europejski. Znamicie rozwinęli oni szkolnictwo. Bogata była również literatura ariańska. Arianie wypędzeni zostali z Polski na mocy ustawy sejmowej w 1658 roku. Większość z nich osiadła w Niderlandach, czyli w Holandii. Przyczynili się do powstania oświeceniowego racjonalizmu. Kiedy nastąpił pełny rozkwit literatury renesansowej w Polsce? Rozkwit odrodzenia w Polsce przypada na wiek XVI, zwłaszcza na rządy ostatnich Jagielonów, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Okres ten nazywamy złotym wiekiem kultury polskiej. W tym czasie mamy do czynienia z intensywnym rozwojem literatury. Na wiek XVI przypada twórczość największego poety polskiego odrodzenia, Jana Kochanowskiego. Zacznijmy jednak od myśli politycznej. Po Włodkowicu i ostrorogu kontynuatorem działań w tej dziedzinie był wybitny myśliciel Andrzej Frycz-Modrzewski. Oczywiście musi pamiętać, że twórcza myśl polityczna rozwijała się w całej Europie. Jej reprezentantem był nie tylko wspomniany już Erasm z Rotterdamu. W tym miejscu trzeba wspomnieć także o Angliku. Tomaszu Mur i jego idealnej wizji zdrowego moralnie społeczeństwa, zawartej w dziele utopia. Nieco odmienne i bardzo kontrowersyjne poglądy przedstawił włoski myśliciel Niccolò Machiavelli w traktacie książę. Udowadniał on, że w osiągnięciu politycznego celu dobry jest każdy środek, nawet zdrada i podstęp. And we a te a te te a te a a